Giedroyć i inni. Programy polskiej polityki wschodniej na emigracji. O tym w 39. odsłonie audycji cyklu Historia Żywa poświęconej wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem. Otrusi po Rosję. Partnerstwo z Rosją tak, ale nie kosztem wspólnych sąsiadów. Kto chce uniknąć konfliktów, musi uznać ich niepodległość. Tak Jerzy Pomianowski, publicysta, tłumacz, redaktor naczelny pisma Nowa Polsza, opisał w skrócie ideę wschodnią powstałą w kręgu kultury paryskiej Jerzego Giedrojcia. Pisma, którego Jerzy Pomianowski był współpracownikiem. Ta strategia dobro sąsiedzkich stosunków jednocześnie z Rosją i z ULB, czyli Ukrainą, Litwą, Białorusią, to ujęcie nowe w dziejach polskiej myśli politycznej. Rola Polski na wschodzie już nie w odwołaniu do koncepcji jagiellońskiej, czy wprost federalizmu Józefa Piłsudskiego. W 1952 roku Kultura opublikowała list księdza Józefa Majewskiego, alumna seminarium duchownego w Pretorii w Republice Południowej Afryki. Odwołał się do zjazdu Polonii Amerykańskiej i zacytował znaczących emigracyjnych polityków, domagających się uznania polskiej granicy wschodniej na linii traktatu ryskiego. Duchowna w komentarzu napisał: Jesteśmy chyba jedynym narodem, który żyje wspomnieniami przeszłości. List wywołał szeroką dyskusję, nawet protesty czytelników także w polskim Londynie, gdzie rzesze emigrantów niepodległościowych odwoływały się do II Rzeczypospolitej. Stanowisko redakcji w sprawie Wilna i Lwowa było zdecydowane. Uznanie bezpowrotnej utraty tych miast oraz zgoda na przebieg wschodniej granicy. Jaka jest geneza tej wizji polityki wschodniej u Jerzego Giedrojcia wspieranej publicystyką Juliusza Mieroszewskiego? Mieroszewski użył po raz pierwszy skrótu ULB w 1974 roku pisząc, że ten obszar determinował formę stosunków polsko-rosyjskich, skazując nas albo na imperializm, albo na satelictwo. Pisał także o europeizacji Rosji i potrzebie nawiązania kontaktów z tamtejszą opozycją demokratyczną. Jaka jest spuścizna tych programów polityki wschodniej na emigracji? Jak je oceniać współcześnie? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Powtórzę to pytanie, jaka jest geneza tej polityki wschodniej Jerzego Giedrojcia w kręgu paryskiej kultury? Jak to się stało, że to tu, nie wiem czy pan profesor się zgodzi z tym co powiem, biło serce tej idei polityki wschodniej na emigracji? Niewątpliwie program polityczny, który kształtował się w kręgu Giedrojcia od połowy lat 40. aż właściwie do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, odegrał największą chyba rolę ze wszystkich programów, jakie powstawały na emigracji. I dlatego wart jest naszej uwagi, bo kluczowym elementem tego programu jest stosunek do naszych wschodnich sąsiadów. Wśród nich oczywiście czai się, można tak powiedzieć, w tle, ale jako kluczowy problem, szczególnie ważny problem w tym kontekście Rosja, rosyjski imperializm. Ta kwestia nie jest oczywiście odkryta przez Jerzego Giedrojcia. Wiąże się z refleksją polityczną, jaką podejmowała polska emigracja od czasu pierwszego polskiego powstania niepodległościowego, to znaczy Konfederacji. Dzikowskiej w latach 1734-1736, po której emigracja w Paryżu funkcjonowała przez lat kilka. Potem to będą oczywiście, w jakieś śmieszne można powiedzieć, emigranci po Konfederacji Barskiej. Tym bardziej już na pewno bez wahania można to powiedzieć po Powstaniu Kościuszkowskim, czy raczej już nawet po stłumieniu Konstytucji 3 Maja i wojnie rosyjsko-polskiej 1792 roku. No i naturalnie najważniejsza z tych wszystkich emigracji, wielka emigracja po Powstaniu Listopadowym. Z takimi tytanami polskiej kultury jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński wszyscy zostawili niezwykle ważne dokumenty refleksji nad Rosją i nad relacjami polsko-rosyjskimi, o czym wspominaliśmy już w cyklu naszych audycji. No ale także Maurycy Mochnacki, twórca programu politycznego, którym wspierał obóz księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na emigracji i sam książę Adam Jerzy, którego obóz zwany skrótowo od siedziby na Wyspie Świętego Ludwika w Paryżu, Hotel Lambert, stał się najdłużej prowadzącym politykę wschodnią polską na emigracji, konstruktorem nie tylko polityki, ale myśli politycznej wschodniej wieku XIX. I w pewnym sensie on jest bezpośrednim przodkiem, czy obiektem porównania dla tego znaczenia, jakie będzie miał Inny książę, książę paryskiej kultury, wywodzący się także z rodu bojarów litewskich, z Giedroyciów, redaktor paryskiej kultury. A więc jest to niezwykle bogata, daleko wstecz sięgająca tradycja myśli o tym, jak na emigracji, gdzie można formułować wolną myśl, bo nie ma cenzorskich zapisów odpowiedzieć na najważniejsze wyzwanie, jakim dla Polski jest utrata niepodległości, w której głównym problemem jest Rosja i jej imperializm. Co przeciwstawić rosyjskiemu imperializmowi? Jak odpowiedzieć na ten imperializm? Rozbić Rosję wzdłuż szwów narodowościowych? To jest pomysł, który właśnie od początku emigracji od XVIII wieku się pojawia, bo przeniosła to na teren polskiej emigracji. Pierwsza ukraińska emigracja, czy ruska, czy małoruska, wszystko jedno, jak to nazwiemy, Dziedzice Iwana Mazepy, tego, który zbuntował się przeciwko carowi Piotrowi i próbował ze Szwedami budować niepodległość Ukrainy na progu XVIII wieku, to jego następca, hetman Filip Orlik, właśnie skonstruował pierwszy tą ideę, Rozbicia Rosji, Imperium Rosyjskiego wzdłuż narodowościowych, etnicznych, szwów z Ukrainą w roli głównej w tym procesie i z Polską w roli sojusznika, wsparcia głównego w owym procesie. Do pewnego stopnia ta właśnie linia jest najważniejsza i przenika ona tradycję, o której wspomniałem przed chwilą, docierając w końcu do Jerzego Giedrojcia, ale pamiętajmy, że oczywiście nie jest to jedyna linia polskiej refleksji politycznej na emigracji się rozwijającej, gdy idzie o to, co zrobić z Rosją, z problemem rosyjskiego zagrożenia dla polskiej niepodległości. Druga linia, która równolegle się rozwija, choć właściwie mocniej dopiero... XIX wieku, zwłaszcza tuż przed powstaniem styczniowym, to jest linia porozumienia z rosyjskimi opozycjonistami. No wtedy nazywano ich rewolucjonistami. Z tymi Rosjanami, którzy nie akceptują caryzmu, caratu, którzy gotowi byliby zbuntować się przeciwko temu systemowi. Akurat tuż przed powstaniem styczniowym zaczęła funkcjonować rosyjska emigracja. Aleksander Herzen jako Lider tej emigracji jest przecież współtwórcą porozumienia polsko-rosyjskich wrogów caratu, które miało dać nadzieję powstaniu styczniowemu, że znajdą się wolni Rosjanie, którzy wspomogą tę polską walkę o niepodległość. Ta linia nie przyniosła sukcesu powstaniu styczniowemu, ale i ona będzie się odradzała w polskiej refleksji późniejszych lat, zwłaszcza po triumfie komunizmu nad Rosją czy w Rosji. Wtedy pojawi się ta myśl w formie Nadziei, że przecież nie wszyscy Rosjanie identyfikują się z tym komunistycznym systemem ideologii, że są Rosjanie, którzy występują przeciwko temu systemowi i którzy na emigrację udali się, by dawać wyraz swojemu sprzeciwowi wobec komunistycznego zniewolenia. Więc może z nimi trzeba się porozumieć, żeby uzyskać jakiś rodzaj układu politycznego na przyszłość, kiedy już komunizmu nie będzie, układu, w którym wolna Rosja porozumie się z wolną Polską. To jest druga, słabsza niewątpliwie, ale także istniejąca linia refleksji politycznej, emigracyjnej i do niej także Giedroyć nawiązuje. Zatem wróćmy, panie profesorze, do Jerzego Giedrojcia. Jaką drogę przebył, jak i w jakich okolicznościach powstała jego wizja polityki wschodniej. Przypomnijmy, urodził się 27 lipca 1906 roku w Mińsku Białoruskim, w rodzinie bojarskiej, jak pan wspomniał. Wychowany we wczesnej młodości w dzieciństwie w Petersburgu, był Gedroj człowiekiem no, niezwykle głęboko zanurzonym w kulturę rosyjską. Jego żoną, o czym rzadko się przypomina, bo po wojnie już ten związek nie przetrwał, była przepiękna Rosjanka, przedstawicielka białej emigracji w przedwojennej Rzeczpospolitej, co także dowodzi, powiedziałbym, osobistej bliskości Jerzego Giedrojcia, tematu Rosja. Giedrojc jako polityk, jako myśliciel polityczny przed wojną konstruuje pierwsze swoje pisma bąd młodych, politykę. To, co w tych młodzieńczych, ale przecież jednocześnie bardzo dojrzałych koncepcyjnie projektach wydawniczych czy wydawniczo-politycznych związanych z tymi pismami jeszcze w II Rzeczpospolitej przedstawia Giedroyć, to jest w istocie program polskiego imperializmu. I to jest Ciekawe sformułowanie, którego trzeba jednak użyć w takim znaczeniu, jakie nadawał mu sam Giedroyć. Giedroyć używał terminu imperializm jako opozycji do nacjonalizmu. Giedroyć był antynacjonalistą. Nie chciał, ażeby program narodowej demokracji przeważającej w opinii społecznej II Rzeczpospolitej wśród Polaków Zatriumfował, ponieważ widział w tym zagrożenie dla polskiej pozycji mocarstwowej. Polska narodowa będzie polską małą według niego, bo odepchnie od siebie mniejszości słowiańskie, czyli Ukraińców, Białorusinów, zantagonizuje ostatecznie Żydów, nie uwolni się od tego dylematu, który stanowi geopolitycznie dla Polski sąsiedztwo z Rosją i z Niemcami. Taki był punkt widzenia Giedrojcia. I dlatego jako receptę na tę groźbę nacjonalizmu, jako programu według Giedrojcia Małej Polski, próbował on w oparciu o pióra swoich współpracowników świetnych już przed wojną, rozwinąć program alternatywny Polski, która porozumiewa się z Ukraińcami, z Białorusinami, z Litwinami także, by stworzyć im warunki jak najlepszego życia w ramach II Rzeczypospolitej W ten sposób przygotować się do sytuacji, w której w przyszłości będzie można Liczyć na upadek Związku Sowieckiego i na zbudowanie całego systemu państw. Polska będzie odgrywała kluczową rolę, ale nie jako państwo narodowe, tylko jako ośrodek większej całości, można powiedzieć. I Giedroyć nie bał się przed wojną, nie bał się, by nazwać ten system imperium. Nienarodowym, nienacjonalistycznym imperium polskim, ale imperium w pewnym sensie Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej, po katastrofie, jakiej doświadczyła druga Rzeczpospolita, Giedroyć oczywiście już do języka imperialnego nie wraca, organizując w Armii Polskiej na wschodzie u generała Andersa swój ośrodek wydawniczy, a potem w Rzymie, w końcu w Paryżu, tworząc kulturę. Giedroyć wtedy próbuje odbudować system refleksji nad naszymi, stosunkami ze wschodnimi sąsiadami nad szansami polskiej niepodległości. Znów w oparciu o zespół wybitnych talentów, ludzi, których przyciąga do współpracy. Wśród nich będą Józef Czapski, człowiek także bardzo głęboko zanurzony w kulturę rosyjską, przez pierwsze lata swojego życia mówiący i czytający po rosyjsku, potem dopiero uczący się polskiego przez romantyków. Będzie Gustaw herling grudziński doświadczony przez obozy sowieckie, wybitny, także talent literacki, twórca pierwszej genialnej relacji z systemu obozu stalinowskich, inny świat. Będą także specjaliści od Rosji, jak Jerzy Niezbrzycki, oficer wywiadu II Rzeczpospolitej, występujący w publicystyce pod pseudonimem Ryszard Wraga, czy właśnie wspomniany przez panią redaktor Juliusz Mieroszewski, który powiedzmy to od razu na Rosji nie znał się w ogóle. I chyba nie rościł sobie pretensji do tej znajomości. Był Krakusem, rosyjskiego nie znał i był człowiekiem, który w istocie powtarzał poglądy, które podyktował mu Giedroyć. Nie był człowiekiem takiego stopnia samodzielnego myślenia, jak na przykład Jerzy Niezbrzycki, który po kilku latach współpracy z Giedroyciem z nim zerwie. To jest osobna wewnętrzna historia paryskiej kultury. Nas oczywiście będą interesowały efekty tej wewnętrznej debaty, które zaprezentuje światu zespół kultury. Rzec by można, że program polityki wschodniej Giedrojcia to taka synteza doświadczeń z przeszłości poprzednich pokoleń, bo ani to Polska Jagiellońska, ani wprost federalizm Józefa Piłsudskiego, czyli coś nowego? Coś, co na pewno nawiązuje do tych dwóch symbolicznych nazw Krytykował, ale wewnętrznie, bez odrzucenia samej podstawy tej struktury, nazwę Polska Jagiellońska Giedroyć, ponieważ dostrzegał w niej anachronizm. Nie ma już dynastii Jagiellonów, która mogłaby zjednoczyć na zasadzie przednowoczesnej olbrzymi obszar geopolityczny między Dunajem, a raczej można nawet powiedzieć Morzem Czarnym Adriatyckim i Bałtyckim, aż po Morze Białym. Z kolei program federacyjny Piłsudskiego wydaje się Giedroyciowi nie dość dostosowany do warunków, z jakimi przyszło się zmierzyć po 1945 roku, bo przecież no nie ma suwerennej Polski w ogóle w tym momencie, w 1945 roku. Polska znajduje się nagle w sytuacji takiej samej jak Ukraina, czy zbliżonej. Jest oczywiście w PRL. No ale nie ma niepodległej Polski w odróżnieniu od czasów II Rzeczpospolitej, a więc polska emigracja niepodległościowa znajduje się obok ukraińskiej, obok rosyjskiej, obok litewskiej. Trzeba teraz rozmawiać z tymi partnerami, by zastanowić się, czy możemy razem spróbować wyjść z tej beznadziejnej sytuacji. Podstawą nadziei politycznych są Stany Zjednoczone. Takie są realia zimnej wojny. Naturalna orientacja Giedroycia na szukanie poparcia u mocodawców, finansodawców amerykańskich. Oczywiście Giedroyć bardzo dba o to, ażeby nie popaść w zależność pozbawiającą go suwerenności intelektualnej, ale wysyłając Józefa Czapskiego do Ameryki, z kapeluszem w ręku, można tak powiedzieć, czy angażując się w pracę tak zwanego Kongresu Kultury, czyli organizacji sponsorowanej przez CIA, a mającej zjednoczyć właśnie rozmaite inicjatywy kulturalne, opozycyjne wobec systemu sowieckiego, Giedroyć potwierdza to, że projekt odzyskiwania suwerenności przez Polskę i inne kraje regionu trzeba opierać o jakąś formę przekonywania Amerykanów do tego projektu. Pytanie, jaki ostatecznie ma kształt przybrać ten projekt. W czasach wojny koreańskiej, choć może trudno w to uwierzyć, jeżeli ktoś interesuje się postacią Jaroszewskiego czy symbolem, z którym go kojarzymy, ULB, Mieroszewski lansuje projekt Legionu Polskiego, który walczyłby w Korei, po stronie Korei Południowej przeciwko Związkowi Sowieckiemu, Korei Północnej, żeby zadokumentować w ten sposób bardzo tradycyjny polscy legioniści, tyle że teraz nie na Santo Domingo, tylko w Korei, mieliby być dowodem na niewygasłą wolę polskiej niepodległości, na przekonanie Amerykanów, że ta wojna z komunizmem, z systemem sowieckim, która właśnie zaczyna się toczyć w gorącej formie na Dalekim Wschodzie w 1950 roku, powinna także uwzględnić przyszłość zachodniej Eurazji, czyli krajów bloku sowieckiego i wewnętrznych peryferii Związku Sowieckiego, takich jak Ukraina, Białoruś, Litwa, przy ostatecznym rozstrzygnięciu tej wojny. Jak wiadomo, wojna koreańska stosunkowo prędko, po kilkunastu miesiącach, przeszła w fazę ukrytą. Zimnej wojny nie rozwinęła się do globalnej konfrontacji i tego rodzaju projekty szybkiej drogi powrotu do Polski przez Wielką Wojnę Światową, w której oczywiście wolna Polska będzie po stronie Ameryki, musiały być odłożone do Lamusa i zaczyna się wtedy taka bardziej już systematyczna praca ideowa nad tym, jak w takim razie Polska powinna być nie tylko przygotowana na ten moment szansy swojej, ale jak tę szansę przybliżyć. I to jest ważny, bardzo ważny moment w biografii Jerzego Giedrojcia. Pojawia się zbiór idei, podstawa jego myśli o polityce wschodniej z tą najważniejszą. Jest nią uznanie nowej granicy wschodniej Polski. Dlaczego ją uznał? Po to, żeby przekonać z jednej strony Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, że Polska walcząca o niepodległość nie będzie zagrożeniem dla nich, że walczymy o to wspólną sprawę niepodległości. Przekonać Amerykanów zarazem, że Polska walcząca o niepodległość nie będzie źródłem kłopotów dla amerykańskiego departamentu stanu, który będzie znowu musiał rozdzielać kłócące się narody Europy Wschodniej, tak jak to przedstawiała zachodnia wyobraźnia polityczna, że Polska ze swoimi ambicjami jest tylko źródłem stałych kłopotów. Więc Giedroyć chciał jakby przekonać i partnerów w Europie Wschodniej i partnerów zachodnich, zwłaszcza Amerykę, że nowy program Polski Niepodległej nie tylko nie będzie źródłem kłopotów dla strategii amerykańskiej, strategii wolnego świata, ale będzie szansą przyspieszenia kryzysu wewnętrznego Związku Sowieckiego, bo ożywi ruchy narodowe, nierosyjskie wewnątrz tego tworu imperialnego, jaki pod ideologią komunistyczną odtworzyła Rosja. No ale pozostawało pytanie, co z Rosją? I tu oczywiście były próby porozumienia z rosyjską emigracją. Istniało od 1945 roku w Paryżu środowisko ruskoj myśli, niezależnego pisma, które szukało kontaktów z Polakami. Po prostu emigracja polska była silniejsza, lepiej zorganizowana, stąd niektórzy liberalnie nastawieni emigranci rosyjscy gotowi byli tutaj szukać jakiejś szansy. Ogromna większość emigracji rosyjskiej jednakże nie chciała żadnego porozumienia z Polakami stała na stanowisku, że Polacy są odwiecznym wrogiem Rosji i przyszła wolna od komunizmu. Rosja będzie musiała wrócić do granic imperialnych, ewentualnie traktując małą Polskę na swojej zachodniej granicy jako takie autonomiczne Królestwo Polskie. Z Polakami nie warto rozmawiać, bo w istocie myślą oni tylko o rozbiorze wewnętrznym Rosji. Tu więc pole manewru Giedrojcia było dość ograniczone w rozmowach z Rosjanami, ale jednak te rozmowy, zwłaszcza na poziomie kulturalnym, będą się toczyły i doprowadzą w końcu do wydatnej pomocy, jakiej udzieli w środowisku nowej fali emigrantów rosyjskich już w latach 70., kiedy to wzór kultury będzie doskonałym modelem dla najważniejszego pisma tej nowej emigracji rosyjskiej, kontynentu. Wydawanego na zachodzie Europy przez grupę pisarzy, aktywistów ruchu praw człowieka, wolnych Rosjan, takich jak Władimir Maksimow, redaktor Naczelny Kontynentu, czy Natalia Gorbaniewska, wspaniała poetka, tłumaczka i przyjaciółka Polski, czy Władimir Bukowski, także niezwykle wolny duch, nieimperialny. No cóż, tyle, że takich nieimperialnych duchów po stronie emigracji rosyjskiej i szerzej po stronie Rosji było wciąż bardzo, bardzo niewiele, jak to się okaże po relacjach z nam zwłaszcza. Gościem audycji Historia Żywa w programie Pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa. Wydaje się, że punktem zwrotnym dla Giedrojcia w upowszechnianiu jego koncepcji programu wschodniego był ten rok 1952 ów list czytelnika księdza Józefa Majewskiego z pretorii i bardzo jasne stanowisko redakcji kultury, czyli Wilno i Lwów nie jest nasze, akceptacja granicy wschodniej. Czy Giedrojć podzielił tym swoim programem wschodnim bardzo mocno emigrację, bo byli i apologeci tego pomysłu, jak i krytycy, których było więcej. No ten przełom rzeczywiście bardzo słusznie pani redaktor wskazała gdzieś pomiędzy rokiem 50. a 52., bo 50. to jest właśnie wojna w Korei, która nie rozwija się i stąd pomysł, no powiedziałbym, bardzo tradycyjny Legionu Polskiego nie może być rozwijany. 51. rok z kolei to jest przyjęcie przez Giedroycia z otwartymi ramionami Czesława Miłosza, który przez większość emigracji traktowany jest po prostu jako komunistyczny aparatczyk, który nagle znudził się słodkim życiem w PRL, czy raczej na posadach dyplomatycznych jako reprezentant PRL w Stanach Zjednoczonych. I szuka wolności teraz tam, gdzie wcześniej tę wolność jako reprezentant reżimu komunistycznego zwalczał, czyli na zachodzie. Gedroid podchodzi do Miłosza zupełnie inaczej. Traktuje go jako wielką zdobycz, można tak powiedzieć. Zdobycz dla swojego obozu, swojej grupki. I jednocześnie wielki talent literacki, który nie powinien być zmarnowany w polemikach wewnątrzemigracyjnych. Ale to niewątpliwie jest moment, w którym kultura zaczyna odstawać, różnić się od dużej części emigracji polskiej. Ten moment trzeci, który wymieniła pani redaktor, 52. rok, sprawa listu księdza z Pretorii, później konsekwentnie podtrzymywanego publicystyką Juliusza Mieroszewskiego, a więc ważniejsze od sprawy odzyskania granicy sprzed wojny, z traktatu ryskiego, jest doprowadzenie do stabilnych stosunków z naszymi wschodnimi sąsiadami, Ukraińcami, Litwinami, Białorusinami. Ta linia dodatkowo antagonizuje środowisko Gedrojcia chyba można powiedzieć z większością emigrantów, a na pewno z bardzo dużą częścią. Głosem tej drugiej części jest przede wszystkim, no choć nie wyłącznie, wspaniałe pismo literacko-polityczne wydawane w Londynie przez Mieczysława Grydzewskiego, Wiadomości, no tylko właściwie formalnie kontynuujące tradycje przedwojennych wiadomości literackich, bo sens ideowy tego pisma bardzo się zmienił. To już nie jest tuba liberalnej inteligencji polskiej przedwojennej tylko to jest witryna Polski tradycyjnej, polskiej kultury, polskiej niepodległości, która jasno dopomina się o przywrócenie suwerenności Rzeczpospolitej na jej dawnym przedwojennym obszarze i broni tradycji polskiej przed atakiem nowoczesności, jaki przypuszczają autorzy paryskiej kultury. Nie tylko Miłosz, ale także Gombrowicz. No a przede wszystkim tu przychodzi jeszcze jedna cezura, 56 rok. Giedroyć płaci cenę swojego aktywizmu politycznego. Giedroyć poparł zmianę władzy w Polsce. Gomułki uważał, że to jest moment, kiedy może on, czyli Giedroyć, odegrać istotną rolę polityczną w Polsce. To zaangażowanie bezpośrednie w rozgrywki partyjne w Polsce jest czymś, co z obrzydzeniem, można powiedzieć, komentuje Londyn emigracyjny, wiadomości Grydzeskiego, uważają, że ta cezura 56 roku wcale nie jest tak ostra, jak to Giedroyć uważa, że Polska pod rządami Gomułki nie jest jednak wolną Polską, w której można publikować, którą można traktować poważnie jako zalążek przyszłej niepodległości. Tu jest kolejna linia sporu, ale chyba najważniejsza jest ta dotycząca granicy i dotycząca stosunku do Rosji. W londyńskich wiadomościach nie szuka się próby porozumienia z Rosją. Jedynym wyjątkiem jest gość na łamach londyńskiego, świetnie zresztą redagowanego zawierającego wiele przepięknych tekstów literackich, także oprócz politycznych esejów, czasopisma Gryzewskiego. Tym gościem szczególnym był Józef Mackiewicz. Mackiewicz, który no, nie nawiązał stałej współpracy z Giedrojciem ze względu no, na silne różnice charakteru między dwoma Litwinami. Mackiewicz był jedynym chyba w skali całej polskiej emigracji tak konsekwentnym rusofilem. Wielbił kulturę rosyjską, Uważał, że imperialna Rosja ta sprzed 1914 roku była prawdziwym wzorem, można tak powiedzieć, rozwijającej się cywilizacji wolności i możliwości kulturalnych, w porównaniu z którym Druga Rzeczpospolita była nie tylko smętnym grajdołkiem, ale krajem pozbawionym perspektyw, a więc wielbiąc tę Rosję przedrewolucyjną, Mackiewicz. Lokował w niej także nadzieję na pokonanie ostatecznie bolszewizmu, komunizmu jako radykalny, zdecydowany antykomunista, Mackiewicz widział drogę do przyszłej wolności w Polsce tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim w oparciu o nawiązanie kontaktów z wolnymi Rosjanami, z antykomunistami rosyjskimi. To Mackiewicz będzie na łamach wiadomości. Wystawiał akt oskarżenia Piłsudskiemu, że rzekomo uratował bolszewików od klęski w 19 roku, nie pomagając wtedy Denikinowi Białej Rosji. Ale tego rodzaju głosy, które wyrażał Mackiewicz, no nie tylko w Wiadomościach, ale przede wszystkim w swoich powieściach, i esejach, w powieściach takich jak Sprawa pułkownika Miasojedowa czy powieści o losie kozaków wydanych w ręce sowieckie przez zachodnich aliantów czy w lewej wolnej, czy w nie trzeba głośno mówić, w swoich najważniejszych powieściach wciąż Mackiewicz wraca do tego, że śmiertelnym wrogiem dla całego świata ludzkości jest komunizm, a główną pierwszą ofiarą komunizmu stali się Rosjanie, stała się Rosja, zatem w Rosji trzeba szukać no, głównego sojusznika do rozprawy z komunizmem. Odpowiadał na to m.in. na łamach wiadomości jeszcze jeden bardzo wybitny pisarz emigracji Józef Łobodowski. Ten z kolei wielbił przede wszystkim tradycję ukraińską, kozacką, ale nie kozaków służących carowi, tylko tych wolnych kozaków ukraińskich. I Łobodowski twardo odpowiadał Mackiewiczowi, przypominając całą despotyczną tradycję rosyjską. Rosja nie jest nadzieją wolności. Rosja w swojej tradycji dominującej jest niestety nieprzychylna wolnościowym wyborom, a więc nie można lokować w Rosji w kontaktach z nią nadziei na przyszłe wyzwolenie. Raczej trzeba to robić poprzez porozumienie z narodami nierosyjskimi Imperium z Ukraińcami w pierwszej kolejności ze względu na ich wielkość znaczenia Ukrainy dla kwestii imperium rosyjskiego, to oni powinni być pierwszym partnerem dla Polski walczącej o zniszczenie tego imperium. Jerzy Gedrojcz Panie Profesorze, zmarł w 2000 roku. Pana zdaniem, czy odczuwał satysfakcję, czy nie, widząc to, jak wyglądała polityka wschodnia Polski po 1989 roku? Czy widział nawiązanie do swojego programu, czy nie? No, nagle okazało się po roku 89, że niemal wszyscy są uczniami Giedrojcia. Aleksander Kwaśniewski, kiedy tylko został prezydentem, niemal przekonywał, że zaczytywał się w swoim, Stargardzie kulturą paryską jako młody działacz przybudówki PZPR. No Mówię to z lekką ironią, bo oczywiście aż takiego zasięgu idee Giedroycia w PRL nie miały, żeby docierały także pod PZPR-owskie strzechy. Natomiast w sytuacji, kiedy w roku 1989 na mocy umowy Okrągłego Stołu nastąpiła metamorfoza systemu politycznego w Polsce, prowadząca stopniowo do niepodległości, Giedroyć mógł czuć z jednej strony satysfakcję, że oto jego program staje się powszechnie uznawaną receptą na przeprowadzenie Polski przez ten czas zmiany geopolitycznej, bezpieczne przeprowadzenie. To jest czas, kiedy w Polsce bezpośrednim kierownikiem polityki zagranicznej jest minister Skubiszewski ze swoją polityką dwutorowych stosunków z jednej strony ze Związkiem Sowieckim, z drugiej strony z Republikami Związku Sowieckiego, które deklarują swoją suwerenność w tym czasie, czyli między 89 a 91. On także, Skubiszewski, odwołuje się do Giedrojcia właśnie podkreślającego konieczność łączenia i otwarcia na przyszłą, wolną Rosję co najważniejsze, czyli zbudowaniem dobrosąsiedzkich stosunków z Litwą, Białorusią i Ukrainą. To wszystko zdawało się tworzyć obraz, w którym Piedrojć mógł uważać siebie za moralnego zwycięzcę, programowego zwycięzcę, wszystko jednak, jak to określimy, w tym sporze o przyszłość Polski. Mógł to odczuwać także z tego względu, że od lat 60., zwłaszcza w korespondencji z innym swoim bliskim współpracownikiem, Konstantym Jeleńskim formował Giedrois program oparcia nadziei na zmiany w Polsce o reformatorów z PZPR. Giedroyć wciąż traktujący walkę z nacjonalizmem polskim jako swoje główne zadanie wewnętrzne wobec Polski, uważał, że lepszym partnerem dla pozytywnych zmian w Polsce będą reformatorzy partyjni, nowa generacja, a zagrożeniem dla polskiej wolności będzie Kościół. Antyklerykalizm Giedroycia był bardzo silny i on zresztą także odgrywa pewną istotną rolę w programie wschodnim Giedroycia, ponieważ Giedroyć uważał, że polskie przywiązanie do katolicyzmu i przekonania że zasięg katolicyzmu na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej de facto wyznacza zasięg polskości. Giedroyc traktował jako szczególne zagrożenie właśnie dla ułożenia stosunków z Białorusinami, Litwinami, czy unitami ukraińskimi, czyli z tymi obszarami, gdzie Kościół katolicki zachowuje swoje wpływy i Gedroid podkreślał, że jeżeli mają te wpływy katolickie w owych społeczeństwach czy narodach na wschód od Polski położonych trwać, to nie powinny one być w żaden sposób łączone z polskością. Niech katolicy polscy, którzy mieszkają, przecież Polacy, na Litwie nauczą się modlić po litewsku, niech Polacy mieszkający na Białorusi nauczą się modlić po białorusku i tak dalej. No, tego rodzaju radykalizm w stosunku Giedrojcia do kwestii narodowej polskiej. Jest także cechą ważną i kontrowersyjną w jego programie wschodnim nie zawsze chyba dającą się dobrze ocenić. W każdym razie Giedroyć z tego punktu widzenia ofensywę katolicyzmu w czasach końca ZSRR, politykę wschodnią prowadzoną przez papieża Jana Pawła II oskarżał o promowanie takiej wizji polonocentrycznej katolicyzmu, co jest sprzeczne z Giedroycia programem. Rozdzielenia religii od narodowości w programie przyszłej Europy Wschodniej, od separowania od Polaków, nawet potencjalnego oskarżenia o chęć zdominowania wschodnich sąsiadów, choćby za pośrednictwem katolickiej religii. To tworzyło pierwszy... Filtr, przez który Giedroyć odbierał wydarzenia dokonujące się w Europie Wschodniej między 1989 a 2000 rokiem jako wydarzenia niezupełnie zgodne z jego programem. Podsumowując zatem znaczenie dorobku Jerzego Giedrojcia w sprawach polityki wschodniej, można by rzec, książę niezłomny mógł czuć się rozczarowany i zawiedziony. Czy czuł się rozczarowany i zawiedziony, panie profesorze? W istocie, na zapewne także wskutek wieku, zbliżał się już do dziewięćdziesiątki. Wskutek poczucia, że jego pismo, chociaż wciąż wydawane, no, nie ma niewątpliwie już ani tego poziomu, ani tego znaczenia, jakie miało w latach 60. czy 70., no, stał się człowiekiem trochę zgorzkniałym, widząc także niemożliwość połączenia dwóch części swojego programu polityki wschodniej. Wciąż powtarzał, że program nie ogranicza się tylko do hasła ULB, stosunki z Ukrainą, Litwą, Białorusią, ale że dalej ważnym elementem jest zgoda z Rosją. Ale wciąż też widział, że Rosja, Rosja lat dziewięćdziesiątych nie godzi się jednak na trwałe z utratą swojego imperium że ten program pozostaje wciąż bardzo trudny do realizacji i że Polska, ta która istnieje już w nowej rzeczywistości politycznej, jej władze polityczne nie są zainteresowane forsowaniem za wszelką cenę jego programu, ale raczej nastawione są na jak najszybszy wyścig do zachodu Europy, dołączyć do zachodu i zapomnieć o Europie Wschodniej. To się najbardziej nie podobało Giedroyciowi. To, że polskie władze, niezależnie od tego, czy wywodzące się z byłej PZPR, z SLD, czy z opozycji antyperelowskiej, w istocie jako główny program, zgodny zresztą z nastawieniem społeczeństwa, większości społeczeństwa, realizują marsz ku strukturom zachodnioeuropejskim, porzucając myśl o aktywnej obecności Polski na wschodzie. To bolało Giedroycia najbardziej i to w istocie chyba było powodem, dla którego z goryczą komentował przemiany w Polsce po 90 roku i przypomnijmy odmówił przyjęcia orderu orła białego najwyższego odznaczenia przywróconego przez trzecią Rzeczpospolitą w 1992 roku to jest jakiś dowód rozczarowania Giedrojcia nową Polską, choć ta powoływała się na jego doktrynę jak na fundament swojej doktryny politycznej, to nie realizowała tej doktryny tak, jak to sobie Gedrojś wymarzył. To jeszcze perspektywa 2023 roku i trwającej agresji Rosji na Ukrainie. Jak spojrzeć na ten program wschodni Giedrojcia? Jak go nazwać nierealnym politycznie? W 2023 roku widać jeszcze wyraźniej niż w roku 1991 drugim zdecydowanie wyraźniej, że nadzieje na połączenie porozumienia, zgody, współpracy z bezpośrednimi wschodnimi sąsiadami Polski, przede wszystkim z Ukrainą, połączenia tego programu z hasłem zgody z Rosją jest polityczną utopią. Trudno jest znaleźć poważnych partnerów, to znaczy mogących liczyć na poparcie społeczne w Rosji, partnerów po stronie rosyjskiej, którzy by zaakceptowali rozpad rosyjskiego imperium i ograniczyli swoje ambicje do terytorium Federacji Rosyjskiej. Przestrogą dla Giedrojcia musiało być stanowisko na szczególnie ważnego autorytetu i emigracji, a potem Wolnej Rosji po 1991 roku. Sołżenicyn, twórca wielkiego świadectwa systemu zniewolenia, gułagu, jednocześnie był przez cały okres swojej twórczości emigracyjnej, a został zmuszony do wyjazdu ze Związku Sowieckiego w pierwszej połowie lat 70., Sążenicyn konsekwentnie wyrażał stanowisko neoimperialne, bardzo niechętne Polsce, niechętne, a raczej absolutnie wrogie przyznaniu niepodległości Ukrainie i w swoim samozakłamaniu szalenie szowinistyczne. Przykładem tego jest esej, który wydał Sążenicyn w połowie lat 70. programowy esej Samoograniczenie i pokajanie jako kategorię życia narodowego, w którym ten piękny tytuł kryje jedno wielkie oskarżenie pod adresem Polski, że to Polska jest głównym zagrożeniem wolności, niepodległości w Europie Wschodniej. Rosja natomiast nigdy nic złego Polsce ani innym narodom nie wyrządziła. Tego rodzaju spojrzenie wyrażane przez najważniejszego i cieszącego się największym autorytetem moralnym proroka rosyjskiej literatury końca XX wieku znajduje swoje potwierdzenie w postawach większości, nie wszystkich oczywiście, ale większości elit rosyjskich w roku 2023. I to czyni wciąż realizację programu Jerzego Giedrojcia rzeczywistością bardzo odległą od tej rzeczywistości, z którą stykamy się w momencie, kiedy społeczeństwo rosyjskie popiera w ogromnej większości agresję Putina, państwa rosyjskiego na Ukrainę. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie opowieści cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskieradio.pl Ukośnik 1. Kolejna audycja tego cyklu za tydzień w poniedziałek po godzinie 21. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Dorota Truszczak, do usłyszenia.